Hobby. Chodzić na spacery. Chodzić na siłownie Chodzić do kina. Chodzić do restauracji. Czytać książki i gazety. Gotować. Grać na gitarze. Jeździć konno. Malować. Oglądać telewizję. Podróżować. Robić zakupy. Robić zdjęcia. Słuchać muzyki. Śpiewać. Tańczyć. Uczyć się języków obcych. Uprawiać sport. Biegać. Pływać. Grać w tenisa. Grać w piłkę. Grać w golfa. Grać w szachy. Grać w brydża. Jeździć na rowerze. Jeździć na rolkach. Jeździć na nartach.